Cukier był prawidłowy w tym Ciele przez moc imienia Jezusa. Cukier w tej chwili wyrównuje się. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Imieniu Jezusa Chrystusa. Wszystka pracuj prawidłowo. Pracuj w, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ciało wracać do zdrowia teraz. Ja przeklinam każdy problem z umysłem. W imieniu Jezusa. Przyklinam demoniczne siły bałwochwalczne. Zabraniam działać. W imieniu Jezusa. Kolamane, mare, zdrowy teraz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Czy ktoś jeszcze potrzebuje, kochani? Będziemy się modlić za nas dalej. Módlcie się, oddawajcie chwałę Bogu. Nie módźcie się to, żeby się modlić. Shekara kara balira šoko, to mama sante san, mama ma Karamashisa se. A delara došaanta kara koro mi se. koro roje pavasi, šalara da basan greje ma. Šlara deši karolara da basant lakara ma seja. Hosalara da da o Rabashika dawa sysza, takara, de takara, si, de shan no, de takara, takara, takara, takara, takara, takara, takara, takara, takara, takara, takara, takara, takara, Hallelujah, takara, takara, takara, takara, takara, takara, takara, takara, takara, teraz, takara, takara, teraz i jest imieniu Jezusa Szeke ty korola shenge de lor E ramache badana mateta nabedi E la bohana ti te nempa de lor Shenge ciebie, lor Wywyższamy Ciebie Wywyższamy Ciebie Wywyższamy Ciebie Ha kono na meda ne fi Cholice jesus Jesus, zdrowie dla ciała Ciało przyjmuj zdrowienie Przyjmu zdrowienie teraz. Przyjmuj zdrowienie Przyjmuj uzdrowienie, przyjmuj zdrowienie teraz. Holy Spirit, Holy Spirit, łamie moc przeklęstwa odwiedzianego do niej. W imieniu Jezusa zabraniam Ci diable w tej chwili ten teren pozyskiwać. Odbieram Ci go przez moc imienia Jezusa. Odbieram Ci szedanie. W imieniu Jezusa, a Ty podły duchu odrzucenia, bądź przeklęty teraz. Bądź przeklędy, który działałeś od jej dzieciństwa Przez moc imienia Jezus Przeklinam Cię Nakazuję Ci wejść teraz Teraz w imieniu Jezusa Chrystusa Nie możesz działać Nie możesz działać Nie możesz działać, Nie możesz działać teraz W imieniu Jezusa do chóżywego Boga wypełnia ją Swoją obecnością i mocą Swoją obecnością i mocą Teraz w imieniu Jezusa Chrystusa Hallelujah, Hallelujah. Usiądź proszę, dziękuję Bogu Kto jeszcze potrzebuje, modlitwy? jeżeli potrzebujesz uzdrowienia jeżeli potrzebujesz czegokolwiek przyjdź proszę, będziemy się modlić. Bóg chce, aby wszystko w Twoim życiu było dobre Bóg tego chce Bóg tego chce nie ma dla Ciebie żadnego nie ma takiego powodu dla którego miałby w jakikolwiek sposób być człowiekiem cierpiącym przyjmij teraz Bożą moc ciśnienie wracaj do normy przez moc imienia Jezus ciśnienie wracaj do normy przez moc imienia Jezus w imieniu Jezusa prawidłowe ciśnienie w imieniu Jezusa nakazujemy Ci teraz organizmie, abyś przyjął uzdrowienie przez moc imienia Jezusa szemereke, peleke, genemona, rachadre, kołoliz, bratego normy, bratego normy teraz ciśnienie krwi. Imieniu Jezusa, serce bądź zdrowe, imieniu Jezusa, żyły bądźcie drożne, imieniu Jezusa Chrystusa, remalama tebe ne lord my lord, my lord, my lord, my lord, my lord, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah ktoś z was jeszcze mowy, czegokolwiek sprawy. Potrzebujesz uwolnienia, uzdrowienia, czegokolwiek. Bierz to od Boga. Bierz od Boga. Bierz od Boga. Czy są wśród was ludzie, którzy potrzebują przełomu w służbie? Jeżeli ktoś z was potrzebuje przełomu w służbie. Bóg chce wypełnić Cię Duchem Świętym, tak? Żeby twoje życie weszło na jeszcze wyższy poziom. On chce wypełnić cię Duchem Świętym. Masz Ducha Świętego w Twoim duchu. On chce podnieść Cię na wyższy poziom. Na wyższy poziom. Przez Duchu Świętym jest narzędziem. Jest narzędziem przeciem. Kto z Was potrzebuje przesunięcia w służbie? Może siedzisz w okowach religii. Może siedzisz w jakimś miejscu w życiu, które blokuje Cię. Bóg nie jest Bogiem stagnacji. Bóg jest Bogiem ruchu. Bóg jest Bogiem ruchu. Bóg chce ruchu do Twojego życia. Jeżeli potrzebujesz przełomu w służbie, przyjdziemy będziemy się modlić o przełom w służbie. O przełom w służeniu Bogu. Chciałbym Wam przypomnieć to pytanie, które zadałem na początku. Kto z Was nie jest przekonany, że po śmierci pójdzie do nieba? Kto z Was nie ma pewności zbawienia w świecie? Kto z Was nie jest przekonany, że kiedy dziś umarł, spędzi wieczność w niebie, po to są prawa? To jest... Chodźcie, kochani, pomówimy się. Powiem Ci tak. Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że w Twój syn jest. Umarł za wszystkie moje grzechy. Dziękuję Ci, Ojcze, że Jezus tam z Panie Jezu, Przebaczyłeś moje grze masz do mnie żalu. Niebo jest dla mnie ustawione. Zadanie. Od dziś Ty, Panie Jezu, jesteś moim Panem. Amen. Amen. Ksiądźcie, kochani. Fala Bogu. Fala Bogu. Fala Bogu. to Bogusia. Chwała oddają Chwała Jezusowi. To jest bal w niebie. Ja bardzo się cieszę, kiedy ludzie oddają się Jezusowi. Bardzo różni ludzie. Bardzo różni ludzie. Ludzie, którzy są po studiach, ludzie, którzy są tylko po szkole podstawowej, mężczyźni, kobiety, starzy, młodzi. Tego dają żyć Jezusowi. Bo Królestwo Może się wtedy szczerze. Kochani, ja bym chciał Was zachęcić do tego, żebyście przeprowadzali niezbawionych ludzi do Jezusa. Żebyście mówili o Jezusie ludziom, którzy są wokół was. Żebyście opowiadali o tym, co zrobił wam Bóg. Amen. Żebyście mówili im po prostu. Bo Boże mówi, że przez, upodobało się Bogu przez głupie zwiastowanie. Sześć Królestwo. Głupie zwiastowanie. Mi kiedyś ktoś przyniósł Ewangelię do więzienia. Mi kiedyś ktoś powiedział o tym. Przez to zacząłem czytać Biblię. Rozumiesz, powiedz o tym komuś. Powiedz o tym komuś. Powiedz komuś. Rozumiesz? Powiedz o tym komuś. Jeżeli chcesz wzrastać, zachęcamy Cię, żebyś był na szkołach. Następna szkoła będzie 28 marca o godzinie 10. Zaczynamy tutaj dwie sesje kolejnych nauczeń. Nauczeń, które układają klocki ludziom w głowie. Nauczeń, które wywalają religijne schematy, a wprowadzają w te miejsce życie Boga. Jeżeli chcesz tego, bądź w tym miejscu. Być może będziesz chciał przyprowadzić jakichś swoich znajomych na wieczorne spotkanie takie jak dzisiaj. Przyprowadź chorych. Porozmawiaj ze swoimi chorymi sąsiadami. Porozmawiaj ze swoimi e, chorymi członkami rodziny. Może są ludzie, którzy trzeba będzie tutaj przywieźć. Nie ma problemu, jest samochód, można wsiąść i ich tu przywieźć. Może trzeba będzie kogoś przyprowadzić na wózku. To nie jest problem. Może są ludzie, którzy według Ciebie są chorzy na takie choroby, których nie można uzdrowić. Może są ludzie chorzy na AIDS, może na jakieś rzeczy. Wiedzieliśmy już dwa przypadki uzdrowienia z AIDS. Jedną kobietę, jak do nas kiedyś przywieźli, wtedy mieliśmy kościół w ośrodku dla bezdomnych, to kobieta wyglądała tak, jakby ją wypuścili z obozu koncentracyjnego. Nie wiem, czy ona ważyła 40 kg wtedy, co? Zębów nie miała, włosy jej wypadały, miała AIDS, który, nie wiem, a jak, jak, jak to, czy, czy, czy to się tak nazywa, czy nie? Mówiono, że ona ma gruźlicę kości, ja nawet nie wiem, co to jest. Generalnie ona nie mogła chodzić. Ona w ogóle leżała, ona była chuda, umierała. Poszliśmy do niej do pokoju, zapytaliśmy, czy możemy na nią położyć ręce. Kiedy położyliśmy na nią zagatą ręce, nic się nie wydarzyło, nie położonych werków. Ale za tydzień zeszła na do nas. A potem zaczęła zdrowiać, wracać do sił a potem jej dałem ślub takim a potem dzwoniła do mnie i mówiła, ja pastorze, ja już jestem autobusem pojechałem gdzieś wiesz dramat polega na tym, że nie chciała trzymać się dalej Jezusa szkoda ona żyje, funkcjonuje ale pragnąłem, żeby, żeby ten cud w jej życiu otworzył jej oczy na, na, na tą miłość Bożą żeby wybrała Jezusa jako Pana Zbawiciela Eee, chyba nie wybrała. Szczerze powiedziawszy. Ale widzieliśmy, jak Bóg uzdrawia za Widzieliśmy, jak marskość wątroby w jednej chwili znika, kiedy chcieliśmy ludzi, kiedy chcieliśmy człowieka w rzece, wszedł z żółtaczką klasy C. C się tak nazywa, tak? Tak. A wyszedł na Wiedzieliśmy, Widzieliśmy, jak ślepi zaczynają widzieć, musi słyszeć. Jedna kobieta jak została uzdrowiona z głuchoty, ona nigdy nie słyszała. Chyba była głucha wtedy, kiedy jeszcze telefony komórkowe nie dzwoniły. To było niesamowite, że ona została uzdrowiona z głuchoty, otworzyła oczy i w tym momencie na sali był ktoś, kto nie wyłączył telefonu komórkowego. Ona usłyszała, aż podskoczyła ta babcia. Se pomyślałem, że mówię tyle, ja była głucha, że nie, że, że nie była w stanie, że nie, przed czasem, kiedy telefonu komórkowego. To starsza kobieta. To jest dobrym Bogiem. jest dobrym Bogiem. Przyprowadź ludzi, którzy będą mogli doświadczyć tego dobrego Boga. Tu jest też wspólnota, którą wspólnie budujemy, Przemek, Monika są liderami tej wspólnoty, ludźmi, którzy ee, są już tutaj z pewną grupą ludzi, którzy budują wszystko w tym mieście. Nie w religijną wspólnotę, jesteśmy ludźmi, którzy są bardzo daleko od wszelkich religii. Religia to jest jak to mówili Marx, Engels, czy tam Lenin, opium dla ludu. Tak, <śmiech> protestantka katolicka, prawosławna, ale, ale budujemy wspólnoty ludzi, którzy kochają Jezusa i szukają takich samych wariatów jak oni. Dobrze jest być wśród ludzi pozytywnie zwariowanych, wiesz, na Jezusa. Tacy właśnie są ci ludzie, poznają tych ludzi. Zobaczyłem te wariatstwa, i, i kochali. A jeżeli będziecie chcieli skontaktować się z nimi, oni mają tutaj stałe spotkania u siebie w domu, na razie, bo jeszcze się tam mieszczą, nie będą mierzyć coś, co tam wydają. Ale, ale dobrze z takimi ludźmi być i z takimi ludźmi żyć. Także to jest, yy, to jest moja moja zachęta. 28 mamy następną szkołę w stanie, bo dziękujemy Bogu. Ojcze, dziękujemy z Jezusa za, za to, że mogliśmy ten czas tam spędzić, że mogliśmy być Ojcze Twojej obecności, że mogliśmy, Ojcze, przyjmować te rzeczy od Ciebie. Jesteśmy Tobie bardzo wdzięczni, Boże. Dziękujemy Ci za wszystko, Boże. Dziękujemy też za tę te miasto. Dziękujemy za to miasto, za każdego człowieka, który tutaj oddał gdzie Tobie, Jezu, Bez razu, w tak tak, tak, tak, jakiej jest denominacji, w jakiej jest formacji religijnej, Ojcze. Ojcze, niech będzie każdy wierzący Twój tutaj błogosławiony, jak Abraham i Sara, Ojcze. Niech będzie błogosławiony pod każdym względem, Ojcze. Ojcze, a też modlimy się za każdego człowieka, który jeszcze nie oddał życia Tobie, Jezu. Niech każdy człowiek, który nie oddał Tobie życia, Jezus, odda Tobie. Ojcze, niech Twoje potężne nawiedzenie dotknie każdego człowieka tutaj, Ojcze. Ojcze, a się też o to miasto, Ojcze, aby to całe miasto, Ojcze, było dotknięte przez Ciebie. Politycy, ludzie kultury, ludzie sztuki, Ojcze, ludzie biznesu, niech będą dotykani przez Ciebie, niech będą dotykani, Ojcze. Niech będą dotykani ludzie medycyny, niech będą dotykani nauczyciele, Ojcze, dzieci, wszyscy, Ojcze. I dziękujemy Ci, że Ty zawsze nas wysłuchujesz. że że Ty jesteś Jezus głową Kielc. Ty jesteś głową tego miasta Jezus. Chwała Ci Pan. Amen. Siądźcie, kochani. Dziękuję Wam, że to de wszystko.